Wybiła 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy więc uroczyście audycję urodzinową. Produkcja i reżyseria. Michał Jędrkowiak, realizacja dźwięku. Inżynier Katarzyna First, Wojtkowska w amplifikatorni czuwa nad prawidłowym ruchem fal elektromagnetycznych. Zespół dżinglistów. Michalina Bieniko. Albert Karch. Kapela Jan Emil Młynarski. Grzegorz Tarwit. Telefonista Józef Niewiarowski. Moje uszanowanie. Ale teraz serwis radiowej trójki z lekkim opóźnieniem 39 sekund po godzinie 16. Artur Ewertowski. W jednej z łódzkich fabryk trwają negocjacje z napastnikiem, który wtargnął do zakładu z bronią. Szef Mon mówi, że na to jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i trzeba zabiegać o sojusz. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta. Turyści w Tatrach odcięci od świata, śnieg zasypał szlaki do Doliny Pięciu Stawów. Trwają negocjacje z uzbrojonym napastnikiem na terenie jednej z łódzkich fabryk. 42-letni mężczyzna wszedł do środka około 7 rano i oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Policja informuje, że to były pracownik zakładu, który został zwolniony pod koniec 2024 roku. Cały czas trwają negocjacje. Priorytetem jest zatrzymanie mężczyzny, przekazała Marta Stachowiak-Klimaszewska z prokuratury. Na miejscu poza policją są także kontrterroryści. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale nie ma też potęgi amerykańskiej bez NATO. Tymi słowami szef MON Władysław Kośniak-Kamysz reaguje na wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Donald Trump oświadczył w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Telegraph, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Sojusz Północnoatlantycki nazwał papierowym tygrysem. Musimy zabiegać o ten sojusz, bo jest gwarancją naszego bezpieczeństwa, odpowiada tymczasem szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Ocenił, że słowa amerykańskiego prezydenta pokazują w jak trudnym momencie jesteśmy Dzisiaj na świecie. Dodał, że nikt nie obroni Polski, jeśli nie będziemy w stanie sami się bronić. Rosja czeka na szybką decyzję Wołodymyra Zełyńskiego w sprawie wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu. Zełyński już dzisiaj musi zdecydować, stwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej prezydent Ukrainy poinformował, że Rosja przekazała Stanom Zjednoczonym nowe żądania. Ukraińcy mieliby w ciągu dwóch miesięcy wycofać się z Donbasu i wtedy miałaby skończyć się wojna. Mówiąc o tym, Wołodymyr Zełyński zwrócił uwagę, że wycofanie wojsk oznaczałoby oddanie ziem bez walki. W jego ocenie Rosja i tak się nie zatrzyma i pójdzie dalej. Teraz ważne informacje o cenach przed Wielkanocą. Ceny jaj w lutym tego roku były wyższe od 7,5 do 22% w porównaniu z tą samą porą roku poprzedniego. Obecnie za jedno jajko konsumenci płacą średnio od 1 złotego do 1 złotego i 28 groszy podaje główny urząd statystyczny. W tym samym czasie wyraźnie potaniało masło nawet o ponad 30%, a także część mięs w tym schab i niektóre wędliny. Z kolei droższe niż przed rokiem mogą być m.in. szynka, koperek oraz nać, pietruszki. Dane pokazuje jednocześnie, że Polska pozostaje jednym z największych producentów jaj w Unii Europejskiej. Schronisko w Dolnie Pięciu Stawów Polskich w Tatrach odcięte od świata. W górach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Przebywający w schronisku turyści są jednak bezpieczni, a obiekt dysponuje zapasami żywności, powiedziała naszemu reporterowi gospodyni schroniska Marychna Krzeptowska. W schronisku przebywa teraz pięciu turystów. Jak przekazuje gospodyni, atmosfera jest dobra. Wszyscy będą na miejscu do czasu poprawy warunków pogodowych i ponownego otwarcia szlaków. To nie pierwsza taka sytuacja. W 2019 roku część turystów została przetransportowana. Sportowana ze schroniska śmigłowcem topru. Teraz już czas na sport w Radiowej Trójce, Dariusz Urbanowicz. Szanowni słuchacze, miłośnicy sportu, z ciężkim sercem i tonem powagi, jaki przystoi wydarzeniom doniosłym, w dzień po tej istotnej porażce informujemy dziś, że drużyna narodowa w piłkarskich zmaganiach barażowych uległa niestety reprezentacji Szwecji wynikiem trzech bramek do dwóch. Walka była zażarta, niemal rycerska, a pot lał się z czoła, lecz Oj, fortuna taka pryśna, pani stadionów tym razem odwróciła ku nam plecy. Dwa razy jednak zapłonęła w sercach polskich sympatyków futbolu nadzieja. Najpierw, gdy do siatki rywala trafiał młody Zalewski, wyrównując stan na 1 do jednego, a następnie, gdy Świderski celnym uderzeniem z podania aktywnego na, na lewej flance Zalewskiego przywrócił wiarę w odmianę losu i wyjazd na Puchar Świata, mylnie zwany Mistrzostwami Świata. Było dwa do dwóch. Daremnie wszelako, Szwedzi przewagę o to, osiągnęli w ostatnich minutach, kiedy wszyscy na stadionie w sztokholmskiej Solnie i przed radioodbiornikami właśnie myśleli już o dogrywce. Nie pojedzie więc Polska na mundial, tę wielką paradę narodów i kopanej piłki. Pozostaje żal, lecz nadzieja, iż przyszłość jeszcze wystawi nas na próbę chwalebniejszą. Żywię się takoż nadzieją, że dzięki tej porażce w czerwcu przybędzie słuchaczy polskiemu radiu, bo wszyscy nasi futboliści, jak jeden mąż, będą słuchać relacji z wydarzeń mundialowych właśnie przed radioodbiornikami dostrojonymi do częstotliwości trójki. Depesza niepomyślnej treści nadeszła z północnoafrykańskiego Marrakeszu. Oto pierwsza rakieta tenisowa Rzeczpospolitej. Kamil Majszak, piąty wedle rozstawienia tamtejszych mistrzostw tenisowych, zmuszony był złożyć broń już w rundzie w turej. Polak uległ argentyczkowi Marco Trungalgetiemu, w dwóch setach, mimo iż notowania i rachunek poprzednich potyczek sprzyjały naszemu delegatowi na marokańskie zawody. Porażka ta pociąga za sobą niemiłe konsekwencje w światowej klasyfikacji rakiet, albowiem Majszak traci punktację za ubiegłoroczny występ półfinałowy i obsunie się w zestawieniu najlepszych graczy Globu. Wieczorem dzisiejszym punkt 18. Lodowa arena satelita rozbrzmi echem wielkiej batalii. Przed nami bowiem mecz finałowy czempionatu Polski w hokeju na lodzie, w którym obrońca szlachetnego tytułu mistrzowskiego GKS Tychy odwiedzi odwiecznego rywala z Katowic GKS. Starcie to zapowiada się jako prawdziwa próba hartu i krzepy godna najwyższych laurów krajowego sportu. Kolejne wieści z aren sportowych chwilę po godzinie 17. Sprawdzamy prognozę pogody. No, nie rysuje się ona najlepiej. Na południowym wschodzie i południu zachmurzenie duże i całkowite okresami opady deszczu w nocy się szykują. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg spadnie. Temperatura minimalna od około 4 stopni lokalnie na północy i zachodzie, około 0 w centrum do 5 stopni na plusie na krańcach południowo-wschodnich. Jutro temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza, ale chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Od 4 stopni Celsjusza do do 9 stopni. Czy ja mogę teraz poprosić o jeszcze jeden dżingiel? Będzie to dżingiel autopromocji. Dzień dobry, tu Stanisław Łubieński. Ja opowiadam o ptakach w tym radiu i chciałem autopromować audycję Księstwo Ptaków której można posłuchać co drugą niedzielę o godzinie ósmej rano, wczesnej godzinie dobrej na ptaki. I kiedy się opowiada o ptakach, to się zwykle opowiada też o przyrodzie, całej przyrodzie. A jak się opowiada o przyrodzie, to się siłą rzeczy opowiada o ochronie przyrody. Więc mam nadzieję, że, że to jakoś wybrzmi, ta ochrona przyrody i ta moja... Taka chęć, żebyście państwo myśleli o ochronie przyrody i chciałem powiedzieć jeszcze, że dzisiaj rano byłem na ptakach i mogę powiedzieć, że ptaszki wracają, co cieszy. Spacerowałem po takim bagnie warszawskim, które się nazywa Zakole Wawerskie i tam już śliwki są gotowe do wystrzelenia białych kwiatów. I jeszcze tego nie robią, ale to są dosłownie chwile i minuty yy, i wszystko będzie wyglądało jak w raju, ale śpiewały nowe ptaki dzisiaj, to mnie bardzo cieszy. Śpiewał taki ptak, który dopiero co wrócił, nazywa się Pierwiosnek i on się odzywa Cilp Calp, Cilp Calp, Cilp Calp. Zaraz będziemy to słyszeć w każdym parku. I jest to głos, yy, który jest zresztą jego niemiecką nazwą. Jeszcze powiem o jednym taku, który się nazywa kapturka, która, którą słyszałem po raz pierwszy w tym roku. Dawniej nazywana pokrzewką czarnobistą i ona brzmi mniej więcej tak. No tak, z grubsza. I jeszcze jeden dżingiel na zakończenie autopromocji. Poprosimy teraz. Przypomnę Państwu, że słuchają Państwo uroczystej audycji z okazji setnych urodzin Polskiego Radia i 64 urodzin radiowej trójki. Dziś wszystko dzieje się na żywo. Nie ma nic z taśmy, nie ma nic z komputera, nie ma nic z płyty, żadnego nagrania. Wszystko odbywa się w studiu w czasie rzeczywistym. Właśnie studio opuszcza Staszek Kubieński, który prezentował Państwu autopromocję. Pojawił się już w studiu nasz uroczysty gość. Poprosimy na razie tylko o uroczyste dzień dobry. Dzień dobry. Do rozmowy przejdziemy za moment, ale widzę, że mamy telefony od słuchaczy. Jako, że nie możemy, skoro trzymamy się konwencji roku 1926, połączyć się z państwem bezpośrednio, mamy pośrednika, który te telefony odbierał i zaraz zrelacjonuje, co usłyszał. E, państwo do nas cały czas dzwonią. Między innymi e, Jurek, e, pseudonim żeglarz z Otwocka, e, zadzwonił do nas e, z życzeniami oczywiście stu no albo może bliżej 500 lat, yy, przekazał również, że z racji tego, że nie będziemy grali muzyki z płyt, to prosi o to, żebyśmy grali ją na żywo, zażyczył sobie Depeche Mode. Depeszmout na żywo. Nie wiem, czy uda nam się to zrealizować, ale na pewno będziemy dobierali doskonale słowa i dźwięki tak, żeby Depeszmout chociaż w duszy naszemu słuchaczowi zagrało. To był Józef Niewiarowski. Prosimy o odbieranie kolejnych telefonów, a państwa o odzwolnienie pod dwie dwójki i siedem trójek. A w studiu z nieco zmienionym głosem Marek Niedźwiecki. Dzień dobry, witam. Zastanawiam się, jak się... Przychodzi do radia, które nadaje w stylu roku 1926, to przychodzi się z lekkim stresem czy zupełnie spokojnie? Nie wiedziałem, że to będzie aż taka mistyfikacja. Nie było mnie wtedy jeszcze na świecie. Jestem rocznik 54 dopiero, ale ja raczej wspominam swoje tutaj pierwsze kroki w radiu, które miały miejsce dokładnie 44 lata temu. I wyglądało to właśnie tak, jak teraz w Nie, filmie? nie, nie, zupełnie inaczej wyglądało. Byliśmy właśnie z, z tamtej strony, to, to, to jest wszystko nowe, to, to, to powstało później, ale e, zapał w zespole był chyba taki sam jak w dzisiejszym. To doświadczyłem przed chwilą w reżyserce. No i to bardzo dobrze, to bardzo dobrze świadczy o tym. Zastanawiam się, czy jest w radiu coś takiego, co według pana zostanie z tym radiem na kolejne 100 lat. I co przez te 44, jak ten zapał w reżyserce yy, przetrwało? No, jeśli nas nie wykopyrutniesz, to już na inteligencja, to człowiek zostanie. To człowiek jest najważniejszym, głos ludzki. I yy, yy, yy, yy, ta magia, i yy, ten teatr wyobraźni, który ja powtarzam od tych 44 lat, jak tutaj pr, zacząłem pracować, i ja się wziąłem ze słuchania radia, z tej magii właśnie takiej, w ma, ma, mia, małe miasteczka. I tylko radio, i, i, i po prostu wymyśliłem sobie to jak byłem takim małym dzieciaczkiem, że jak dorosnę, to będę pracował w radiu. No i to potem mi się spełniło. Radio jest y, absolutnie niezwykłe. Ja pamiętam, jak kiedyś Piotr Kaczkowski przyjechał z targów płytowych Miden w Kan. To mogło być w 85 roku, czyli już 40, e, 41 lat temu. 40 lat temu mniej więcej, bo to mógł być 86. I powiedział takie, przez, przez mikro, w swojej audycji, radio umrze za 10 lat. Chodziło mu o to, że po prostu mm, nowoczesność wykosi radio. Minęło 40 lat i radio nadal istnieje i ma się chyba dobrze. Chociaż tak jak z tego, co widzę i słyszę, no to młodzi ludzie w ogóle nie słuchają radia. No chyba, że mają rodziców, którzy ich nauczyli słuchać radia. Ale to jest istotne, że radio ciągle istnieje, ciągle nadaje i ciągle ma coś do powiedzenia. To to jest bardzo istotne. Człowiek jest najistotniejszy. To jest to, co miejmy nadzieję się nie zmieni i przez kolejne 100 lat. A zastanawiam się, co w, tych, w ciągu tych 44 lat było taką... Zmianą na przykład w prowadzeniu listy przebojów, która ym, no, była taką wyjątkowo znaczącą zmianą. Nie wiem, otwarcie się na przykład na wiadomości przesyłano słuchaczy elektronicznie to była wielka zmiana. No właśnie te zmiany następowały z, z, jakoś tak co, co jakiś czas, bo na, za, kiedy zaczynaliśmy to jingle oraz piosenki, były z szarych kopert odtwarzane z magnetofonów takich dużych, prawda? Te telefonkenów. Potem już to wszystko poszło do komputera i była łatwość, ale jednocześnie robiliśmy tutaj jakieś czaty ze słuchaczami, czyli już była ta nowoczesność, że jest internet i że można takie rzeczy robić. No i potem tej nowoczesności przybyło i głosować można już było tylko na, w internecie, a nie kartkami pocztowymi. Na początku tych kartek tak dużo przychodziło, że musieliśmy zatrudnić studentów, którzy je liczyli. To może teraz y, przerwimy naszą rozmowę na moment y, i może nie z szarej koperty będzie to muzyka, ale zdecydowanie warta wysłuchania. Muzyka na żywo, e, kapela po mojej e, lewej stronie. Muszę się trochę odwrócić, żeby nie mówić plecami do e, muzyków, którzy są dzisiaj w studiu. To jest Jan Emil Młynarski i Grzegorz Tarwic. E, co na początek usłyszymy? Zaproponujemy bardzo piękną piosenkę, która może być motem każdej muzycznej audycji. Piosenkę co prawda nie z 1926 roku, ale z roku 1938, z wielkiego hitu Nowość. kinowego, e, jakim był film Zapomniana Melodia z muzyką Henryka Warsa. I to będzie jeden z piękniejszych standardów jazzowych polskich. Przy instrumencie Grzegorz Starwit. W gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem Że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę I już mam spokój i już nie lękam się O nie, zapomnisz mnie Gdy moją piosenkę spamiętasz W melodii jest siła zaklęta I czar, i moc A choć zapomnisz mnie Piosenkę usłyszysz tę żewną Tęsknić już będziesz na pewno Codziennie, co noc Piosenka zapachnie jak bzy Piosenka wyciśnie ci łzy Wspomnienia, wspomnienia Silniejsze będą niż ty bo nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć, i tęsknić już będziesz ogromnie, co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień, co noc. Już prawie 18 minut po godzinie 16. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w wyjątkowym wydaniu, uroczystym na 64. urodziny Trójki na stulecie Polskiego Radia. Nadajemy od 16 do 18 wyłącznie na żywo. Nie ma nic z taśmy, nie ma nic z komputerami, nie ma nic z płyty. To wszystko, co się tutaj dzieje. Wydobywane jest właściwie w tym momencie, w którym państwo słyszą. Opóźnienie 720 milisekund, jeżeli słuchają nas państwo na falach analogowych FM. W studiu pojawił się Józef Niewierowski Dzień dobry. Co oznacza, że mamy telefony od państwa. Przypomnę numer dwie dwójki, siedem 3 Czekamy na telefony, które potem Józef Niewiarowski będzie relacjonować, dlatego że w 1926 roku telefonów bezpośrednich do studia jeszcze nie było, a my trzymamy się tej konwencji. Więc uprzejmie donoszę, że dzwonił państwo cały czas z życzeniami dla trójki, Zadzwoniła m.in. pani Katarzyna ze Skierniewic. Jedzie obecnie przepisowo swoją karocą 50 km na godzinę, co się chwali. Do Skierniewic wraca z pracy. Zadzwonił również pan Wojciech z Pieńkowa. To jest jedyna taka wie się w Polsce o tej, o tej nazwie. Zaprasza oczywiście na ryby. I zapytał o adres, o adres trójki 100 lat temu. No to przekazałem, że adres to jest, no jak pan pojedzie trasą łazienkowską, skręci pan w myśliwiecką, no to pan dojedzie trojka małpa radio,.pl cały czas taki sam. Yy, zadzwonili również yy, yy, słuchacze inni, którzy cały czas dzwonią z, z tym samym właściwie, czyli życzymy wszyscy tutaj yy, trójce. 100, 200, 500 lat. Tak, dzisiaj setna rocznica urodzin Polskiego Radia. Myślę sobie o tych telefonach i o kontakcie z słuchaczem. Na ile on jest dla pana, panie Marku, istotny? No chyba istotniejsze teraz są jednak maile, bo to jest szybciej. No, oczywiście mamy też telefony i y, można dzwonić bezpośrednio do studia albo nagrywać się z głosówką, to jest też ta nowoczesność. Ale jednak maile są, są chyba teraz, na, na, maile, smsy, to jest chyba szybsze niż telefon. Szybsze niż telefon, ale ten słuchacz, y, który zwraca się bezpośrednio do radia, y, to w tych y, pomieszczeniach, w których my jesteśmy i słuchaczy nie widzimy, to jest ten właściwie... Jedyny sposób reakcji na to, co robimy. Nie mamy publiczności występującej, tej, którą mają ludzie występujący na żywo. To jest taki głos, który się zawsze bierze pod uwagę? To jest istotne, dlatego że tak jak słucham audycji, bo też słucham, jestem słuchaczem audycji i słyszę, że słuchacz dzwoni, to dla niego to jest bardzo ważne, że on dodzwonił się do radia i że mówi przez radio. Stara się mówić poprawnym językiem i słychać w głosie taką ekscytację tego, że udało mi się zadzwonić do swojego ulubionego radia. Yy, to zawsze, zawsze to miało znaczenie i zawsze to było istotne. Przejdziemy do tej rozmowy dalszej części, ale mamy pilną informację od Pawła Turskiego, który przybył tutaj i za sprawą kiełbasy, którą również ze sobą na talerzu przyniósł. To nie jest kiełbasa wyborcza. Dzień dobry. Aha. Sprawił, że zapach roznosi się w całym studiu. I chyba nigdy tego studia nie wywietrzymy już. A to jest wszystko związane z tym, co dzieje się z wieprzowiną przed y, świętami wielkanocnymi. W Warszawie przy ulicy Brackiej odbyło się spotkanie dotyczące polskiej wieprzowiny. Paweł Turski był na tym spotkaniu, prawda? Byłem i nie wróciłem z y, pustymi rękoma. Czy to jest kiełbasa z tego spotkania właśnie? Y, oczywiście, że tak. Kiełbasa biała, parzona, wielkopolska. Poczęstuj się tutaj. Muzycy też mogą, bo chyba nie będziemy teraz przez trzy minuty. O, widzę, że jest chętny. Proszę bardzo. Pod, Dobry, lekko podgrzana. O, tak. Ja na razie podziękuję. No dobrze. Na spotkaniu omawiane były, miały być problemy polskiej branży mięsnej. No właśnie, bo ja nie wiem, w jakim stanie jest taki obasa, skoro ta branża mięsna ma swoje problemy. No miała mieć swoje problemy, ale do tego przejdę właśnie. I zaniepokojony wszedłem do tego gmachu przy ulicy Brackiej i po kilku slajdach prezentacji doktora habilitowanego Dariusza Lisiaka z Instytutu Biotechnologii przemysłu rolno-spożywczego, się trochę uspokoiłem, bo może i hodowla jest nieopłacalna. Mamy do czynienia z najniższą ceną świni w historii, ale. Spożycie mięsa nawet rośnie. Tutaj muzyk je, ty nie jesz, mógłbyś zawyżyć statystyki. Rośnie na żywo to spożycie powiedzieć, mięsa. powiedzieć, że jest nawet dobra. Nawet dobra. Masa i mięsność świnie rośnie, bo teraz tutaj cytat pana doktora. Mamy zupełnie inne zwierzęta, które rosną szybciej. Nie wiem, jak to jest możliwe. Co więcej, jak powiedział Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i P Pracodawców Przemysłu Mięsnego, nasze wyroby zdobywają jakością Wietnam. Dobre? Do Wietnamu? Eee, powiedzmy. No, na południowo-koreańskie stoły od czerwca ma trafić wołowina nasza. Jakość to w ogóle klucz i to potwierdzają też badania. Laura Künis z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powiedziała, że kontrole wychodzą dobrze. Jedyne nieprawidłowości dotyczą oznakowania produktów. Jak słyszą państwo, źle nie jest. Stopień niezadowolenia powinno się określić maksymalnie na średni. I taki był dotąd, dopóki słyszałem tylko wypowiedź Pani Laury, ale wszystko zmieniła wypowiedź Pana Jerzego Roja z polskiego mięsa. Tutaj garść y, cytatów, y, proszę się przygotować, bo jest bardzo źle. Si te, wszystkie, te wszystkie szelesty kartek, które Państwo słyszą, to wszystko jest za sprawą tego, że Paweł po prostu poszedł, zostawił magnetofon reporterski. Nie dotykałem dzisiaj. I tylko z notatnikiem. Zbierał cytaty i wypowiedzi tych ludzi, którzy o mięsie wiedzą wszystko. I uwaga, Jerzy Rej. Zła, przypomnijmy, sytuacja branży mięsnej. Świętujemy, bo pojawiły się kolejne dane, że gdyby nie eksport mięsa, to Polska nie miałaby nadwyżki w handlu zagranicznym. Bardzo źle, prawda? Jeden z najnowocześniejszych jest nasz przemysł i generalnie jedyny problem... To brak chętnych do pracy, ale na to też jest odpowiedź. 50% automatyzacji w zakładach. No i było bardzo źle, dopóki nie usłyszałem takiego tutaj oto punktu. Kiełbasa to będzie, myśliwska to będzie, to, będzie ostatnie, to będzie ostatnie słowo, które z nami zostanie. Powtórz proszę to zdanie. Kiełbasa myśliwska dostępna jest w Dubaju. I na tym te relacje Pawła Turskiego zakończymy. Pięknie dziękujemy zarówno za ten podarek wieprzowiny. Za sprawą zapachu może jednak poproszę cię, żebyś zabrał go ze za sobą. Z powrotem poza studio radiowe. Gdyż, yy, Ale na to sytuacja silny... nadal będzie zła, dopóki ty jej nie zjesz. Pracy z mikrofonem nie służy. Pałdy, strzymam się. Wstrzymam Pał się. Decyzja? Nie mogę nic sobie cywać. Jestem wegetarianinem. Nie dokonam tego tylko No na i to tylko sytuacja anteny. jest zła. Mogłem nie iść na konferencję. Bardzo dziękuję. Tak, spożycie <grym wieprzowiny <grym spada <grym w tym momencie, <grym> potem jak wzrosło na początku tej audycji. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na kolejny utwór w naszym dzisiejszym programie. Granym, przypominam, wyłącznie na żywo, więc muzyka jest też grana na żywo i to wszystko dzieje się w studiu przy ulicy Myśliwieckiej 3 przez 5 przez 7. Utwór zapomniany, niezapomnianego autora Emanuela Schlechtera, kołysanka matki. Thank królu pamiętaj o matce swej w radości i w bólu a lolo mój królu pamiętaj o matce swej Siedziała nieraz przy mnie całą noc I nikt nie mógł odrywać jej Nuciła, aj lulu, aj lulu mój królu, pamięć o Matce swej. W radości i w bólu Aj lulu, mój królu Pamiętaj o matce swej. Jan Emil Munarski, Grzegorz Starwid, Bandżolka i pianino w studiu, radiowej trójki. Wszystko dzieje się dzisiaj na żywo. Jingle są odgrywane na żywo, muzyka jest grana na żywo, wszyscy goście przychodzą. Nie ma nic granego z taśmy, nie ma nic granego z komputera. W studiu wciąż naprzeciwko mnie Marek Niedźwiecki. Bardzo nam miło, że pan przyszedł do nas na tę audycję. My wymyśliliśmy sobie, że ta audycja, którą będziemy prowadzić w stylu roku 1926, będzie dla nas taką audycją, która będzie jakimś takim listem miłosnym do radia. Jakby radiu, jako medium można było złożyć życzenia, to czego można by było radiu życzyć? No ja bym życzył, żeby trwało po prostu, żeby oparło się nowoczesności, żeby było tradycyjne, żeby dziennikarze mówili poprawnie po polsku. No i to właściwie tyle. I żeby, żebyśmy mieli dużo pięknej muzyki, którą, którą możemy prezentować w radiu. Jest pan przekonany, że radio przetrwa następne 100 lat? Tak, dlatego że znaczy, przetrwa tak długo, jak będą y, jeszcze na świecie ci, ci, którzy pamiętają radio z, dobry, z dobrych lat. Powiedzmy, no, nie wiem, 60 70 80 Coraz nas mniej jest, to prawda, ale no... Ja mam taki ciągle odruch, że wstaję rano i pierwsza rzecz, którą robię, to włączam radio, więc ja tego bym życzył też wszystkim stacjom radiowym w Polsce oraz no, nam, tym, którzy pracują w radiu, żeby, żeby ci słuchacze ciągle jeszcze byli. Mam nadzieję, że ten odruch będzie nam się udawało trenować u Państwa dostatecznie, skutecznie. Marek Niedźwiecki, pięknie dziękuję, dziękuję za obecność. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. 16.30 na zegarach. To jest już moment na skrót serwisu radiowej Trójki. W studiu pojawił się Artur Ewertowski. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że nowy szef irańskich władz jest mniej zradykalizowany i mądrzejszy od poprzednika i poprosił USA o rozejm. Napisał, że Ameryka rozważy propozycję, ale dopiero po otwarciu i udrożnieniu cieśniny Ormus. Dopóki to nie nastąpi, będziemy uderzać w Iran, aż pogrąży się w niebycie i powróci do epoki kamienia łupanego, powiedział amerykański przywódca. W wywiadzie dla agencji Reuters Donald Trump zapowiedział, że USA wyjdą z Iranu dość szybko, ale nie powiedział kiedy. Powtórzył też, że Amerykanie rozważą wyjście z NATO you mm -hmm. Siły ukraińskie odparły największy od początku tego roku rosyjski szturm na odcinku frontu w pobliżu Słowiańska w obwodzie donieckim, powiadomiła ukraińska prawda, powołując się na informacje służb prasowych Armii Ukraińskiej. Dzięki wczesnemu wykryciu i odpowiednim decyzjom udało się powstrzymać działania szturmowe, napisano w komentarzu służby prasowej 7 Korpusu Wojsk Powietrzno-Desantowych Armii Ukraińskiej. Atak odparli żołnierze 81. Brygady Wojsk Powietrzno-Desantowych. Jak wynika z komunikatu, strona rosyjska przeprowadziła natarcie siłami piechoty z użyciem 16 motocykli. Wyroki bezwzględnego więzienia od półtora roku do trzech lat usłyszeli projektant, wykonawca i nadzorca inwestorski konstrukcji drewnianego tarasu widokowego przy zabytkowych murach obronnych w Paczkowie. Konstrukcja runęła we wrześniu 2018 roku. Zginęła młoda kobieta, a jej mąż i znajoma doznali poważnych obrażeń. Oskarżeni odpowiadali za nieumyślne sprowadzenie katastrofy budowlanej i zdarzenia zagrażające życiu oraz zdrowiu wielu osób. Wyrok jest nieprawomocny. To był serwis trójki. Aha. Tu nie ma kłamstw, tu nie ma żartów, wszystko jest na poważnie. Gramy tylko tak, jakby to było możliwe w 1926 roku. Wszystko na żywo, łącznie z dżinglami. A już teraz czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna pojawiła się w studiu. Zapraszam. Na początku ważna informacja dla podatników. Dziś wieczorem o godzinie 22 rozpocznie się zaplanowana przerwa techniczna w usłudze Twój E-PIT. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, system będzie niedostępny przez mniej więcej 2,5 godziny, a PIT za ubiegły rok należy rozliczyć do końca kwietnia. Dziesięć przypadków zawyżonych cen paliw odnotowała wczoraj Krajowa Administracja Skarbowa. KAS przypomina, że za niestosowanie się do cen maksymalnych ogłaszanych przez ministra energii przedsiębiorcom grozi kara nawet do miliona złotych. O nałożeniu kary w dziesięciu wczorajszych przypadkach zdecydują naczelnicy urzędów celno-skarbowych. A minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 23 grosze, benzyny 98 6,84 a oleju napędowego 7 zł i 65 groszy. Zbliża się Wielkanoc, a jak informuje GUS, jaja droższe nawet o 20% niż rok temu. Polska to jeden z największych producentów jaj w Unii Europejskiej. Ubiegłoroczny wynik to przeszło 12 miliardów sztuk. Więcej jaj w Unii produkują jedynie Francja, Hiszpania i Niemcy. GUS poinformował także, że w kraju największe spożycie jaj na mieszkańca mamy w województwach lubelskim i zachodniopomorskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Rekord także we Wrocławiu. Miasto to odwiedziło w ubiegłym roku 7 milionów turystów, o 400 tysięcy więcej niż w 2024, choć przez dużą część listopada i grudnia nieczynne było wrocławskie lotnisko. My świętujemy 64 urodziny, a Totalizator Sportowy 70 i z tej okazji w centrum Warszawy otwarta została pierwsza kolektura w stylu retro. Wystrój nawiązuje do stylu i wzornictwa lat 70. ubiegłego wieku, gdy na ulicach królowały szerokie klapy, wąskie krawaty i spodnie dzwony, a Fiat 126P był marzeniem każdego kierowcy. Na warszawskiej giełdzie akcje dziś drożeją, dolar kosztuje 3,68 zł, a euro 4,28 Już teraz chyba pora na prognozę pogody. Czytam, że w nocy temperatura minimalna wyniesie od około 4 stopni lokalnie na północy i zachodzie, około 0 stopni w centrum, do plus 5 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jutro natomiast temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 10 do 14 stopni przeważnie. Chłodniej będzie miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 4 do 9 stopni Celsjusza. Zerkam na zegar. 24 minuty zostały do godziny 17. Józef Niewiarowski w studiu, a to oznacza, że dzwonią państwo, prawda? Dzień dobry. Dzwonią państwo. Zadzwoniła między innymi pani Elżbieta z Wysp kanaryjskich, dodzwoniła się, to już nie był międzymiastowy, to połączenie musiało trochę kosztować. Międzykontynentalne. <grymne> Można tak powiedzieć. Ehm, przekazała, że jest bardzo zaskoczona, przed y, um, udaniem się na przegląd samochodowy myślała sobie o panu Marku Niedźwieckim. Włączyła radio e, po tym, jak wróciła z przeglądu samochodowego i usłyszała głos pana Marka na antenie trójki. Mam nadzieję, że przegląd też okazał się optymistycznie zakończony podbiciem dokumentów. Proszę zadzwonić, bo nie dopytałem. Dwie dwójki, siedem trójek, przypominamy numer do studia. Mamy jeszcze jakieś telefony? Jest jeden. Możemy to zrobić? Państwo wybaczą. Sto lat, sto lat, niech żyją, żyją nam. Sto lat. Ja, przepraszam, no, e, pani... E, to może tonację ustalmy. Do tak. Proszę, proszę, proszę pan, państwa, radzimy. Pan Wojciech Krupa i jego mama Daria ładniej śpiewali. Ale to jakieś, jakieś zakłócenia musiały być na linii, zdecydowanie. Ja się Państwu kłaniam i do usłyszenia za telefonem. Dwie dwójki, siedem trójek to telefon do naszej reżyserki, bo do studia się dzisiaj Państwo nie zadzwonią, ale Józef Niewiarowski może wszystko zrelacjonować z kartki, tak jak sobie zapisze. Ale po mojej prawicy pojawił się rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Z odczytem na temat... Czystości ciała. Higieny, tak jest, proszę tak. państwa. To jest y, odczyt, który nie jest tak zupełnie nowoczesny, prawda? Nie jest zupełnie nowoczesny. Wynika to też z tego, że jako inspekcja sanitarna jesteśmy trochę starszą koleżanką radiowej trójki, bo istniejemy dokładnie 10 lat dłużej. E, I z mniej więcej tego czasu, czyli z lat 50., pochodzi e, odczyt z książki, e, którą mam dzisiaj tutaj przed sobą, no i który oczywiście państwu zaprezentuję. To ja tylko przypomnę, że trójka obchodzi dzisiaj 64 urodziny. Świętujemy też stulecie Polskiego Radia, no ale najpierw o higienie posłuchajmy. Jak należy w taki świąteczny dzień zachowywać swoją higienę i w ogóle pewnie dotyczyć to będzie znacznie szerszego spektrum niż tylko dni uroczystych. Czystość ciała Utrzymanie czystości najbliższego otoczenia i czystość ciała jest wykonalne nawet w najschromniejszych warunkach. Trzeba tylko odczuwać potrzebę czystości, chcieć ją zachować i umieć dostosować postępowanie do istniejących możliwości. Należy też w dzieciach od wczesnego dzieciństwa wyrabiać poczucie porządku i czystości. Postępować trzeba w ten sposób, by dzieci uważały to za coś naturalnego, zrozumiałego samo przez się, a nie narzuconego jako przykry obowiązek, którego skryte przekroczenie sprawia zadowolenie. Dla osiągnięcia tego celu należy przede wszystkim unikać często popełnianego błędu polegającego na przesadzie i pedanterii, na chorobliwej obawie zarazków, co doprowadza do przykrego krępowania dzieci, przeszkadza im w zabawach i czyni z nich niekiedy małych hipochondryków. Mycie się codzienne obejmuje obmywanie się ranne i wieczorowe oraz mycie rąk, niekiedy twarzy w ciągu dnia. Pożądane jest, aby mycie całego ciała odbywało się pod wodą bieżącą, najlepiej pod natryskiem. Jest to bowiem znacznie higieniczniejsze aniżeli mycie się w miednicy, w której nie zawsze zmienia się dostatecznie często wodę i która nie zawsze jest utrzymywana w należytej czystości w razie używania jej kolejno przez większą liczbę dzieci. Bardzo pożądany w każdym razie jest natrysk, poza miednicą dla ostatecznego opłukania się. Przy tym najodpowiedniejsze są natryski ręczne, aniżeli natryski z góry. Natomiast niekonieczna jest wanna. Wystarczy wgłębiona na 7 cm podłoga z otworem odpływowym o powierzchni 100 na 80 cm, na której znajduje się drewniana krata i otwór odpływowy. Przy ścianie może znajdować się umywalnia obok natrysk. Wtedy wszyscy domownicy mogą umyć się doskonale. Oszczędza to znaczny trud częstego mycia wanny oraz zajmuje znacznie mniej miejsca aniżeli wanna. Urządzenie takie z odpowiednio długim wgłębieniem i odpowiednią liczbą umywalni i natrysków nadaje się do internatów, kolonii i innych pomieszczeń, gdzie przebywa większa liczba dzieci. W razie braku takiego urządzenia należy sobie radzić, używając dwóch miednic, z których jedna umieszczana jest na stołku, a druga na ziemi. Przepraszam bardzo, z którego roku jest to odczyt? Jest to książka z roku 1954. Czy coś aktualizujemy po tych 72 latach, czy zupełnie nie ma takiej na potrzeby? Na pewno cały czas warto pamiętać o tym, żeby się myć. Oczywiście kwestie techniczne zmieniły się bardzo, no, tak jak zmienił się cały nasz świat tak jak zmieniło się nawet i radio. Więc, Ale mycie, od mycia nigdy nie ma ym, odwrotu, Odmycia nie ma wakacji i tę higienę staramy się utrzymywać na co dzień. Szczególnie warto o niej pamiętać po rozgrzewce albo po gimnastyce, którą już teraz Państwu. Zaprowadzi Dariusz Urbanowicz. Pojawił się w studiu. A ja przypomnę Państwu jeszcze, że słuchają Państwo wyjątkowej audycji na stulecie Polskiego Radia z okazji 64. urodzin trójki. Gramy tak, jak byłoby to możliwe w 1926 roku bez niczego staśmy, Bez nagrań, bez komputera. Wszystko dzieje się na żywo i na żywo będzie się teraz działa też gimnastyka. Tak, bo współczesną bolączką jest na pewno to, że człowiek jako istota prostował się przez wiele, wiele lat po to, by usiąść w pracy, przy biurku, czy też w automobilu, wiadomo. No i pewnie w takich sytuacjach najczęściej Państwa teraz przyłapujemy tą krótką lekcją gimnastyki. To Na czy, początku... ja dobrze czy ja siedzę tak, jak powinienem siedzieć w samochodzie? Źle jest to, że siedzisz, bo siedzenie jest najgorszą pozycją. To jaką. stoję, to tak, teraz już stanie. Lepiej, lepiej stanąć. Więc zachęcam Cię, abyś się wyprostował się. Nie mogę, bo mam za krótki kabel. Do no dobrze, to ja go tutaj rozplączę. Nie ma to jest gętrytką to, to, to jest tutaj krytytka, ale to jest wynalazek XXI wieku. On dopiero, na, dopiero nastąpił. Tak. Złącz dłonie za plecami i mocno. Zrobione. To jest ćwiczenie na otwarcie klatki piersiowej, piersiowej właśnie przy biurku. Bojęcie, I podnosisz wyprostowane wypuszczą. ręce. No takiej klaty to aż nie masz, ale właśnie trzeba te. Tutaj Posłuchaj troszeczkę spróbować wyprostować i dźwignąć te ręce. Tak 15 razy do 20 w dwóch sercach. Raz, Dobrze. Dwa. Bye. Trzy, Kolejne ćwiczenie to skłony boczne cztery. szyi. Czekaj, 20 miało być. No ale to już tutaj musimy Dobrze. zarysować po prostu... Ale to, ludzie w samochodzie się... też to mają robić? No niekoniecznie, ale może jakby siądą, by zaczerpnąć proszę się paliwa. się zatrzymać, wysiąść i realizować gimnastykę Dariusza Urbanowicza. Skłony boczne szyi, uwaga, proszę stanąć, o, bądź. to już można w samochodzie. Czyli proszę można siedzieć. Proszę przechylić głowę w bok, tak jakby się chciało A który? dotknąć uchem ramienia. No na dowolny Lewym bok. uchem Ramienia. Może tak być. Drugie ramię, luźno opuszczone. Można dociążyć skło, y, y, skłon tą... Można y, czy trzeba? Można, niekoniecznie mm -hmm. trzeba. Dłonią. Tu pewnie no, no, razem z wprawą i z rutyną przyjdzie y, właśnie ta możliwość dociążenia. Kolejna, y, tutaj bym chciał zobaczyć Ciebie w akcji, mio, y, mostek biodrowy. O Boże. Y, aby uruchomić i wzmocnić uśpione... No ja wyjdę i zrobię dłu, to tam, długim, gdzie nie obejmują kamery, dobrze? Długim y, siedzeniem w pośladki, bo one są trochę uśpione Więc proszę się położyć wygląda? na plecach stopy na podłodze, kolana ugięte. Proszę tak, napiąć... Ja, cieka, mikrofon muszę sobie tutaj obniżyć trochę, tak żeby zbierał z podłogi też. Proszę napiąć, Halo? napnij pośladki i mocno unieść biodra. Napięte! Aż tu utworzy linię prosto. I I powoli, to jest odpowiednia linia? Tak, powoli odpuść. tak, Powoli opuść, daj odpocząć. Odpocząłem. I tak też 15-20 razy. To już tak, Zrobione. I na sam koniec chciałbym właśnie, tak. aby... Bo to, co doskwiera ludziom obecnie najbardziej, to właśnie bóle kręgosłupa w odcinku lednidźwiowym. Proszę Codziennie. rozciągać mięśnie czterogłowe uda. Czyli yy, stojąc możemy no, się otwierać jedną ręką, a drugą yy, podnosimy piętę do Czekaj, pośladka. Czekaj, bo tutaj mikrofon już nie daje rady. Już mięśnie zdecydowanie wysiadły. No dobrze, to może zajmiemy się Oj. ostatnim ćwiczeniem, czyli rozgrzewką yy, kciuka, którego nie używamy przy yy, obsłudze najnowocześniejszego wyna. Lasku. I co z tym kciukiem należy no, zrobić? Żeby... Trzymam go no, Ruszamy tym, którego nie prawo... używamy Obsługując smartfon Żeby też go ci... Czy prawidłowo zamacniać? ruszam kciukiem? Bardzo prawidłowo czy zmieniłbyś coś w tym ruchu, Ale żeby był praworęczny, czy leworęczny? Praworęczny jestem. Czyli ćwiczysz lewy, czyli tak. wszystko się zgadza. Bardzo Znakom dobrze. Się. Brawo, bardzo dobrze, trzy na szynach. To ja teraz może poproszę Państwa e, o gimnastykę do kolejnego utworu przygotowanego przez naszą kapelę. Zerkam na Jana Emila Munarskiego. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy jak najbardziej gotowi. Zróbmy sobie przerwę na piękną muzykę. Szanowni Państwo, teraz. Czas na autora, bez którego Polskie Radio w czasach przedwojennych, a i po części powojennych, zupełnie nie mogło się obejść. Mam na myśli ojca polskiego tanga, Jerzego Petersburskiego i jedno z najpiękniejszych jego tang pod tytułem Bez Śladu, a słowa napisał Wacław Stępień. Raz, dwa, trzy, i... Czas Wśród pieszczot i upojeń I płynie noc za nocą, dzień za dniem Ale lęk pozostał w sercu mojem I truje je przed czuciem jakimś złem I trwam w tej męce I słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas Bez śladu Twa wielka mię minie I zostanę sam pewnego dnia Tęsknotem utopię w mocnym winie W okułem zabłyśnie żaluza Tobie trudno już się stało Czy dziś, czy jutro to się stać musiało Gdy bez śladu Twa miłość się rozpłynie Jak rozpływa się wieczorna mgła Się stało, czy dziś, czy jutro to się stać musiało? Bez śladu twoja miłość się rozpłynie. Jak rozpływa się wieczorna mgła Jak było Państwu z gimnastyką? Z taką muzyką? Dwie dwójki, siedem trójek. Mogą się Państwo dodzwonić do Józefa Niewielowskiego, który niestrudzenie odbiera od Państwa telefony. Domyślam się, ostatnio z nim rozmawiałem jakieś 15 minut temu. Relacjonował wiele z Państwa głosów i relacjonować będzie je jeszcze w dzisiejszej audycji popołudniowej, specjalnej na setne urodziny Polskiego Rady i 64. urodziny trójki. Dziś świętujemy 1 kwietnia. To są nasze urodziny, urodziny radiowej trójki. Mogą państwo podglądać tę naszą specjalną audycję, nadawaną w stylu roku 26, 1926. Tak jak było to możliwe właśnie 100 lat temu, czyli zupełnie bez żadnych nagrań, bez płyt, bez taśmy, bez komputera. Wszystko dzieje się na żywo? Otwarte mikrofony i muzyka, dżingle, goście w studiu. <śmiech> Aż się wzruszyłem po prostu. O właśnie, to nasi dżingliści Michalina Bieńko i Albert Karch. A w studiu obok mnie Karolina Gonet się pojawiła, która dzisiaj została wysłana na warszawskie ulice i chodniki, żeby porozmawiać z państwem, z naszymi słuchaczami i tymi, którzy nas nie słuchają, ale o czym? Ja bym chciała porozmawiać nie tylko z naszymi słuchaczami i Państwem, ale też z tobą, Ale przede wszystkim. Musimy się, wkuć, się bać. Tak, więc tutaj będzie teraz scenka. Wyobraź sobie, że jest wczesne e, przedpołudnie. Bardzo dziękuję za efekty specjalne, bo chciałam właśnie o nie prosić, więc proszę tutaj uważać i nasłuchiwać. Więc spotykam cię na ulicy. To co nie jest kłamstwo, bo spotkałam cię dzisiaj e, na ulicy, a nie zdam ci pytanie. samochodów e, tutaj z mojej strony. Tutaj dopowiem. Na, na, Michał, nie wie, jakie padnie teraz pytanie, ale jest to scena na ulicy. No i podchodzę do Michała. Dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry. I... Dzień dobry Dobry. Dzień dobry. I teraz Znam porana. panią z radia? Poznaję hmm, panią po głosie. Być może, bardzo możliwe, ale jeszcze nie zdradzę z jakiego, z której stacji, bo może będzie podpowiedzią moje pytanie, które za chwilę zadam. Czy wie pan, jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest 1 kwietnia, prima i urodziny trójki, 60. Tak, ale teraz pora na pytanie, które już później Po oczywiście bardzo sympatycznej rozmowie zadałam moim rozmówcom Przede wszystkim, Zaczynam się bać mm, Powiedz mi Michalar, przepraszam, czy pan mi może opowie Czy jest jakiś żart Skąd pani zna moje imię? Nie, nie znam właśnie, dlatego się troszeczkę wycofałam z tego scenariusza Więc nie znam cię Czy pan mógłby mi powiedzieć, czy jest jakiś żart, kawał dowcip prima prilisowy Który pamięta pan z dzieciństwa i który do dzisiaj właśnie z panem rezonuje? Nie i takie też były odpowiedzi. Bardzo dziękuję. <laughs> ale były też ciekawsze odpowiedzi, rzeczywiście, co mnie zaskoczyło. Na początku był sukces. Naprawdę same sukcesy na początku tej sądy. Pani stwierdziła właśnie, że dzięki mnie, tutaj sobie przypisuję zasługę, dzięki mnie wierzy dzisiaj z 1 kwietnia, urodziny Trójki i właśnie prima priz, więc może ze strony swoich wnuków spodziewać się różnych żartów. No ale oczywiście oprócz tego, że odpowiedzi to było nie, nie wiem, nie pamiętam. No bo jak się okazuje mamy bardzo, bardzo słabą pamięć. Były też ciekawsze odpowiedzi. No i na przykład usłyszałam od jednego chłopaka, Michale, jak go nazwiemy? Niech będzie, to Konstanty. Konstantyn, dobrze. Więc Konstantyn stwierdził, że on jest osobą e, bardzo naiwną e, i przypomniał sobie jedną e, historię. Właściwie co roku, kiedy przegląda media społecznościowe, to nabiera się na jakieś żarty. I tutaj jest historia influencera, który e, kilka lat temu opublikował zdjęcie swojej ówczesnej, nie wiem czy obecnej, dziewczyny, partnerki, która była w ciąży, więc e, płynęły gratulacje. No i do, on dopiero po kilku miesiącach zorientował się, że tak naprawdę żadnego dziecka nie było. Nie ma, nie wiem, czy do dzisiaj nie ma, ale wówczas nie było i nie Czy po nie dziewięciu być. miesiącach zorientował się, że to jest. Troszeczkę był wcześniej, ale właśnie zastanawiał się, dlaczego, dlaczego tego dziecka nie ma i okazało się, że post został opublikowany 1 kwietnia, więc są takie osoby, sobie. jak. Tak? Przypomniałem sobie dowców z dzieciństwa. Bardzo tak, proszę. byłem w pierwszej klasie podstawówki mhm. i tata I... do mnie zadzwonił, ale mówił takim cienkim głosikiem. I mówił, że jest moim kolegą z pierwszej klasy, Szymkiem. Szymkiem i tak. Topi. i mówi, że słuchaj Michał, taką sobie kupiłem. Tru, tu, tu, tu, tu, tu, tu, będziemy grali. <laughs> I ja się popłakałem. Pokałyś się. Myślę się cieszyła, tak. że jest trutututu tru, i, i trąbka przede wszystkim. Ale m, też jaki płyn, płynął wniosek z tej pierwszej rozmowy, że my dzisiaj nikomu nie ufamy w dobie mediów społecznościowych czy tutaj inteligencji. My ludziom nie ufamy, no bo codziennie tak naprawdę jesteśmy narażeni na różne kawały i żarty. A kiedyś ufaliśmy. Na przykład, kiedy mieliśmy 4 lata, albo kiedy ty miałeś 7 lat i poznałeś historię e, Szymka, albo otrzymałeś telefon od Szymka. Na przykład też pewien chłopak, 20-latek, Michale, jak go nazwiemy? Niech będzie. Niech będzie to Artur. Artur, wspaniale. E, także. Artur, kiedy miał 4 lata, był odbierany przez swojego dziadka z przedszkola i także z dziadkiem jadał obiad. No i w pewnym momencie dziadek znika. No i Artur, Artur czeka na swojego dziadka. Dziadek się pojawia. Tutaj poproszę o taką bardziej dramatyczną muzyczkę. Dobrze? W tle. Bardzo dziękuję. I nagle dziadek, dziadek przychodzi i dziadek ma maskę. Dziadek ma o, maskę. Matko. nie na wróble, ale szatana. No i oczywiście czteroletni wówczas Artur bardzo się przestraszył. Do dzisiaj ma traumę, wspomina to po prawie dwóch dekadach, więc stwierdził, że nie każdy żart jest śmieszny. Na pewno moje żarty nie są śmieszne, na przykład moje dzisiejsze żarty na temat meczów, meczu wczorajszego. Próbowałam tak naprowadzać moich słuchaczy, co mogliby mi powiedzieć i na przykład jakie dzisiaj żarty mogłyby paść. No i moi dwaj rozmówcy, jak ich nazwiemy? Młodzi chłopcy. Młodzi chłopcy, to mhm. będzie... Brian i Sebastian. Brian i Sebastian stwierdzili, że oni nie mają ochoty na żadne żarty, że to, co powiedziałam, w ogóle sprawiło, że jest im przykro, że wczoraj było im przykro, teraz jest, jest też im e, przykro i w ogóle nie mają ochoty na prima aprilis, które w internecie jest właściwie codziennie, zgodzisz się? No, tak to wygląda. Przy użyciu sztucznej inteligencji zdecydowanie ta e, prima aprilisowa impreza przedłuża się, ale w studiu mamy Artura właśnie. Dzień dobry, jestem, tak? Artur Andrus, 20 -latek. To się akurat nie zgadza. Historia z dziadkiem i maską to nie jest twoja historia. Nie, to nie jest moja historia i zastanawiam się, czy powiedziałeś 20-latek, odnosząc się do tego, że próbujemy odtworzyć radio przed 100 lat. To już by było troszkę. To już byłby 120 lat. 120-latek, 120 -latek, tak. tak, nie, nie, nie, nie. To nie była moja historia, ale dzień dobry, witam serdecznie. Jestem. Karolina powiedziała przed chwilą, e, że próbowała swoich rozmówców podczas sądu ulicznej naprowadzić trochę na temat wczorajszego meczu. Mhm. A wczoraj zadzwonił do nas e, słuchacz. A jaki mecz? Mecz był wczoraj. No i tutaj już słyszę, że ktoś się wypiera tego, w czym maczał palce. Bo zadzwonił, do nas, bo zadzwonił do nas pan Tadeusz, słuchacz. Podejrzewam, że z okolic Soplicowa mógł dzwonić. Z taką sugestią, że nie ma co obstawiać meczu, bo my wczoraj obstawialiśmy w audycji popołudniowej. Dlatego, że Artur Andrus ustawia wynik. I on będzie wiedział. I bardzo proszę się wytłumaczyć. Teraz. No nie, nie. Proszę nie przerzucać za, na mnie odpowiedzialności za mecze polskiej reprezentacji. Ale czy wszyscy Polski widzieli, klub. co się działo na boisku, co robili mhm. sędziowie, a mecze się ustawia przecież w kontakcie z sędziami. To by się tak. wszystko nie zgadzało. mam na to żadnego wpływu. Ja jeżeli na jakiekolwiek ustawienie mam wpływ, to w, w, w, troszkę ustawię to, co będzie się o 18 działo na antenie trójki. Ale to jest już ustawiane, to jest w trakcie ustawiania, czy już jest ustawione na amen, zabetonowane? U, ustawione, ale wszystko się jeszcze może zmienić, jeżeli nam tu jakoś pójdzie w taką stronę, że ja stwierdzę, że a trzeba zmienić kolejność na przykład albo coś zamieszać, to to zrobię. Nie, nie zawaham się tego zrobić, natomiast y, mniej więcej jest ustalone co będzie, kto będzie, w jakiej kolejności kto będzie śpiewał, bo przypomnę Państwu, że to będzie taki urodzinowy koncert trójkowy. Ustawiony. Ustawiony troszkę, no tak. No bo teraz najpopularniejszą formą bycia e, na antenie nie wiem, jak było dokładnie 100 lat temu, ale myślę, że to mogły być początki czegoś takiego. Był konkurs, że jak się taki konkurs zaproponowało słuchaczom, czy później trochę widzą, no to to, było, to przyciągało e, uwagę, a ten nasz konkurs jest do tyle dziwny, że tam się właściwie nikt z nikim nie ściga. To znaczy my niby mówimy, że to jakieś ktoś wygra, ktoś będzie na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, ale od razu Państwu powiem, na końcu się okaże, że wszyscy wygrali. Jaki to pasjonujący konkurs będzie. Ale... Mhm. Ale skoro sam ustawiałeś ten konkurs, no. bo tak to się odbywa, odbywało, mhm. czy będzie odbywało, bo z tym ustawieniem to różnie, jak Państwo słyszeli być może, mhm. to nie miałeś pokusy, żeby samego siebie ustawić jako zwycięzcy? Nie, nie, nie. nie. Ta skromność mi nie, nie pozwala. To, zresztą ja zobaczyłem nazwiska osób biorących udział w tym konkursie, czy nazwy zespołów i wiedziałem, że Takiego ustawienia już by nikt nie zdzierżył, gdybym ja stwierdził, że jestem lepszy od tych, którzy tam występują. Także z pokorą podszedłem do swojej roli, ja to poprowadzę. Powiem dobry wieczór, przywitam gości w studiu i, i przy radiodbiornikach, ale siebie ustawiłem na zupełnie innych pozycjach. Ja przypomnę, że słuchają Państwa audycji w stylu roku 1926, w której wszystko jest na żywo, łącznie z tymi efektami dźwiękowymi, które Państwo słyszą w tle. Nie ma nic staśmy, nic z komputera i to jest audycja którą mogą Państwo oglądać też za sprawą naszej strony internetowej. Tam znajdą Państwo link do transmisji, która jest potwierdzeniem tego, że nie stosujemy żadnych ukrytych chwytów, żadnych taśm pod stołem, ani żadnych y, schowanych gdzieś płyt. To wszystko dzieje się na żywo. Józef Niewirowski się pojawił w studiu obok mnie, to znaczy, że państwo z telefonami. Dzień dobry. Pani Anna z Siedlec zadzwoniła i kazała słowo w słowo zacytować trójkato najzdrowszy z nałogów. Mm, pan, Marcin, pan Marcin z Gdyni, no to jest historia... Przykra, ale, ale takie też jest życie. Wraca z ostatniego pożegnania swojego taty, który w nim trójkę zaszczepił. I ta trójka towarzyszy mu w tej, w tej drodze. Pani Małgorzata z... Przepraszam, ja się próbuję rozczytać. Rzadko kiedy używam tej technologii. Technologia odręcznego pisma w roku 2026 jest nieco zapomniana. Tak jest. To może pominimy, skąd pani Małgorzata jest, ale, ale słucha nas od 40 lat, czyli na pewno e, dłużej niż ja żyję. Pamięta pierwsze wydanie listy przebojów. I zadzwonił jeszcze pewien mężczyzna, który skojarzył 64 urodziny z 64 jako... Pamięć RAM, ja nie wiem... Pamięcią musisz może chyba wiedzą, musisz co to wyraźniej jest. pisać następnym razem. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest telefon do Bardzo naszego dziękujemy. studia. Zbliża się powoli godzina 17. E, punktualnie o której serwis radiowej trójki, ale zanim jeszcze się to stanie, to jedno pytanie do Artura Andrusa. Jakaś e, historia, jakieś wspomnienie z prima aprilis, z czasów dzieciństwa? Nie pamiętam, ale pamiętam tylko, że kiedyś rozmawialiśmy tu w tym studiu ze słuchaczami na temat tego czym byli straszeni w dzieciństwie. Ja pytałem e, jakie rzeczy wymyślano, żeby straszyć dzieci jak były niegrzeczne i to co mi zostało w pamięci to było, ktoś napisał, że dziadzio zawsze mówił, że jak będziesz niegrzeczny to przy przyjdą kurze płucka na pajęczych nóżkach i wciągną cię